Subiektywny podcast sportowy. To jest dość skuteczna metoda. Szanowni panowie redaktorzy, skończmy rozmowę o Prusakach, bo już nagrywamy. Dobrze. 100. Hrabia Pruski. 11. Tak. Przecież jest napisane, że to hrabia Pruski ale on ma proski nam nazwisko, tak? Dobrze. 111 odcinek? Chyba, Chyba tak. tak. Piękna, piękna cyfra. 110 jest jeszcze niewrzucony. A czy ty mnie słyszy słyszysz? mnie ty? Czy tak, koniem nie, nie czy konie mnie słyszą? nie Konie słyszą wszystko. Wszystko jest w porządku. No, no. dobrze. To przyszedł czas na um omówienie półfinałów najprawdopodobniej. Były dwa tylko. No jak to półfinały? No, z półfinałami tak często cztery bywa. Tak, cztery półfinały, gdyby były, to ja bym się głęboko zastanowił. Ja dzisiaj y, y, naprowadzony przez nie pamiętam, chyba przez pana Dariusza nawet, zdałem sobie sprawę z rzeczy, którą, hator, cies... hator, tak, hator. którą ciężko mi jest ogarnąć umysłem, aż to sprawdziłem i rzeczywiście taka jest prawda, że Joachim Lew jest w historii futbolu w ogóle dziesiątym trenerem reprezentacji Niemiec dopiero Tak jest Tak jest, jest, oni oni jest mają, to niewiarygodne? oni mają trenerów długowiecznych a do tego bardzo skutecznych no, znaczy, ostatnio no, sobie zalec... psują statystykę, bo ostatnio ci trenerzy trochę krócej, bo i Klinsman znaczy, był krócej. bo Klinsman po prostu nie chciał być dalej trenerem, tak, bo tak. gdyby chciał, to myślę, że również osiągnąłby to, co osiągnął Lew. Ja tak, go... to znaczy od roku 1928, to jest dziesiąty trener. Ja bym tylko chciał takie y, z ogłoszeń parafialnych dodać, że to tu panie z tyłu, to oczywiście jest pies Butelka, który... Który powrócił na tak, tak łono podcastu. Z, tak, znowu jest z nami i tupie sobie. Natomiast po raz kolejny nie ma redaktora Ernesta. I to jest skandal. Ja tak, ja myślę, że... dyscyplinarnie myślę, jak tak, będziemy musieli te... jakieś karę to wprowadzić. Jest, no, przepraszając go za żułana, yy, nie zwolnimy go. O, tak jest. Udało się za butelkę wrzucić na miętkie. teraz. Na proszę, mniej tupie. Nie będzie tu Natomiast e... chciałem powiedzieć, że skandaliczne są te nieusprawiedliwione nieobecności w czasie podcastu. No, po prostu będziemy będziemy potrącać, w... potrącać tak, z dniówki. Z premii dostanie. Tak. Dobrze. Ale, że e... my dużo zarabiamy, to będzie to Poro, Tak, bolesne. Jesteśmy przecież zamożni. I, znani. I, znani. I znani. znani. Szczególnie teraz, jak już Ernest wyda płytę, to już w ogóle będzie gwiazdą roka i. Będzie mógł. I, I w tym momencie jest pytanie, kto komu będzie płacił. Nie no, my mu zabierzemy te pieniądze, wtedy. O, wtedy mu właśnie o. potrącimy, będzie z czego. Dobrze panowie, bo do Adremu chciałbym. To to by, ale byłoby, byłoby, byłoby ciekawe, gdyby po półfinale byśmy zrobili taki luźny podcast, którym byśmy nie wspomnieli. Po, o, o żadnym z meczów. Byśmy trochę pożartowali. Szczególnie, że w poprzednim przewidzieliśmy niemal, że będzie historyczny finał, w którym to spotkają się drużyny, które jako te tam jedyne... Tak, fatonu... Mamy nowego, mamy nowego, mistrza, mamy nowego świata. mistrza świata. Już dzisiaj możemy ósmego. to ogłosić. No to prawda. Mamy ósmego mistrza <coughs> świata i na pewno będzie... Jak to powie Darek Szporta, na, ha. na pewno na H będzie. To trochę grupa... przypo... trochę Była... przypomina nasze wybory prezydenckie. Mieliśmy na pewno prezydenta na K, a tu będzie mieć świata na H. Mm -hmm. no. Tylko, że tu, tu, będzie się łatwiej... <laughs> tego, tu będzie się łatwiej przyznać do tego, komu się kibicuje. <laughs> Tak, <laughs> no w no, do... no ja, ja to będę kibicował Hiszpanii. Znaczy, ja powiem w ten sposób: przyjechała moja przyjaciółka z Hiszpanii, z Holandii, przepraszam, z Amsterdamu dokładnie. Dostałem dzisiaj taką. Takie, takie, seksowną brązowetkę, Takie koraliki. I miałem je na ręku w czasie meczu, ale po zakończeniu meczu schowałem te koraliki, bo jednak, mimo wszystko, też będę oczywiście kibicował Hiszpanom. No, ja, no. Mnie, ja chyba nie mam wyjścia, bo ja pamiętam, jak już mi tutaj przymusiliście chyba jeszcze w trakcie fazy grupowej, żeby zadeklarować jakąś koncepcję, kto będzie mistrzem świata. Powiedziałem, że Holandia. Więc... No, czyli tutaj. To ja ci może tam ty Ale nie pozostaje bo, bo, mi nic bo, bo, innego, bo, jak kibicować Holandii no, do końca teraz. No, wiesz, no, ja, ja, ja też historycznie nie mam bólu z tym nie mam. Zawsze kibicowałem y ale wróć? redaktor Zawada muszę powiedzieć wykazał się indolencją bo pokazałem mu karolik i powiedział jesteś z Francji <laughs> o, coś ci opowiem potem jak skończymy to nagrywać coś się ukazało na znanej nam stronie o, a propos Francji nie wiem która ta strona ale już się boję <laughs> e, no dobrze e, No nie no Hiszpania no kurczę no to, co Pujol dzisiaj wyczyniał i pikę w obronie i no, no w ogóle przyjemnie się patrzyło. No, przyjemno. Pierwszy mecz Niemców, gdzie się na nich nieprzyjemnie patrzyło. Znaczy, nie nie potrafili znaczy, za bardzo rozwinąć skrzydeł. Niemcy dostali po raz pierwszy przeciwnika, tak. który umie nie, grać piłkę. Nie pozwolił im grać po prostu. Tak. Tego, co tak. oni chcieliby grać. Tak, Zabrał znaczy, im piłkę ale i nie pozwoli im kontrować. Przepraszam, przepraszam szanownego kolegę redaktora bardzo, ale ciężko powiedzieć, żeby na przykład dajmy na to taka Argentyna nie była przeciwnikiem, który umie grać w piłkę Problem e, okazuje się, gano... że nie umie bo to jest tak, że wiesz na papierze to wszystko są strasznie mocne zespoły Anglia, e, Argentyna ale jak przychodzi co do czego to okazuje się, że nie, nie, no są, znaczy, są... Ja, bym, ja bym Niemcom nie odejmował nie jednego, my... że to, to co mówiliśmy przed półfinałami An... nadal uważam, że to był przedwczesny finał Niemcom tak jak najbardziej tak należało się za to wszystko, co zrobili znalezienie się w finale i myślę, że po prostu tutaj Hiszpanie pokazali w ewidentny sposób, byli pierwszym zespołem, który potrafił rozbroić Niemców i nie pozwolić im grać tego, co grali przez cały turniej, czego nie potrafili zrobić Argentyńczycy. No i chwała Hiszpanom za to, bo to jakby pokazuje całą siłę tego zespołu. No Chociaż to... też to nie było tak, że jakoś tak ich zmiażdżyli strasznie, tak? No to jest tam nie. skromne 1-0 po stałym fragmencie gry, więc... No e... tak, ale Hiszpanie generalnie nie wygrywają meczów wysoko na tym turnieju. Podobnie jak Holendrzy, obie drużyny, e... które doszły do finału. Tak, i, I to chyba... No tak, tylko że nie było takiego momentu, żeby Niemcy byli blisko zwycięstwa w tym meczu, bo to było tak, że rzeczywiście... No nie, no nie praktycznie o... nie mieli, no, nie, no mieli sytuację, no mi, mi, mi, ale, ale, ale Hiszpanie mieli więcej, no zdecydowanie. No, no tutaj stały fragment gry, no ale to taki stały fragment gry... Znaczy, symptomatyczne było to, że 87-80 minuta w sytuacji, kiedy Niemcy przegrywają i w tym momencie powinni wszystkimi siłami próbować doprowadzić Niemcy do dogrywki. Próbować to próbowali. Ale nie, oni próbowali w ten sposób, że tak naprawdę, ja patrzyłem, 87, 88, 89 minuta, to oni byli na swoim polu karnym. No, bo... Bo znaczy, oni... Gdyby Pedro rozwiązał inaczej kontrę, tak? albo się nie no potknął, tak. to tam byłoby dwa. Gdyby Wija się nie potknął wtedy, kiedy mógł Przepraszam, oddać strzał byłoby... By, by, też byłby gol. No, no Hiszpanie byli... Nie, no byli lepsi po Byli no, lepsi mam, w tym meczu ubywać. bez dwóch zdań. No, to tam Kloza nie istniał. To w ogóle nie było takiego piłkarza y, w tym meczu. Fakt, że y, Pikego go tam przykrył po prostu idealnie. no, no czy znaczy też znaczy też jakby też trzeba powiedzieć, bo, bo Trochowski, który wszedł za Millera, to też było... No, to... Głupio znaczy brzmi, ale to, to było osłabienie. Trochowski nie miał żadnego pomysłu na grę w tym meczu. Znaczy musiał, Jego pomysł musiał, był, był zrobienie z wodu i kopnięcie piłki przed musiał, siebie. musiał wejść, yy... No Ktoś musiał, wiadomo. Niestety też jest tak, że yy, ławka yy, hiszpańska i ławka niemiecka są kompletnie nieporównywalne. To jest to, że wchodzi... Tak, nie, tak. tak? Zmiany, zmiany niemieckie nic nie wniosły. Nic nie wniosły. No, Mario Gomez to jest dla mnie w ogóle... Znaczy, Gomez, Jensen... Yy, znaczy, Jensen... Jansen, to znaczy dla mnie to są zawodnicy anonimowi ci, którzy wchodzą w drużynie niemieckiej, podczas kiedy w drużynie hiszpańskiej no to są piłkarze, którzy coś, znaczy nie obniżają przynajmniej poziomu gry tego zespołu Czyli jest to, że oni są anonimowi, to część piłkarzy niemieckich przed mistrzostwami która wypłynęła była anonimowa no, dla świata przynajmniej E, więc tam to, że nazwiska są anonimowe to jeszcze nie, jakby nie skreśla człowieka, natomiast no, tak jak mówię, Trochowski nie był żadnym zagrożeniem e, dla obrony hiszpańskiej Kross no, miał jakoś tam jedną sytuację którą zmarnował, ale też właściwie był niewidoczny e, wystarczyło wyłączyć Zila. No tak, ale kim, i, je, kim jest Cross? cross no, jest piłkarzem No tak, tak no. No, no nie no, tak, tak Wiesz, no wchodzi... Nie, no, to, tak w, dokładnie. No, tam, tam... Mniej więcej nie wiem, tam w przeciągu 5 minut wchodzi Torres i wchodzi Kros, tak? Nie wiem, dziesięciu może, tak? Torres nawet bez formy, to jest piłkarz, który coś potrafi zrobić. Kros oddał celny strzał. No tak, tak, tak. No, no nie, nie, nie było kim straszyć. No, to był podobny, podobny kasus... Yy... Anglików, gdzie też wchodzili piłkarze z ławki i tak naprawdę niczego nie wnosili do, do, do drużyny, z tym, że no Anglicy pierwsza jedenastka jeszcze grała grała nijak, Niemcy akurat ta, ta jedenastka, która przez całe mistrzostwa grała ee, no, no, super grali, no super grali co, tak. to, co dużo gadać no, po grali fajny turniej e, tylko, że no, no, właśnie, no spotkali się ze ścianą w postaci defensywy Zatem to trochę jest tak, że zauważmy, że mówimy od, od paru lat o Niemcach już, że trzeci turniej właściwie, można nawet trochę więcej, zaczęli grać ładnie w piłkę, ale od tamtego czasu no, oni dochodzą wysoko, tak, Niemcy zawsze dochodzą wysoko, no ale dla nich trzecie miejsce, czy nawet wicemistrzostwo to nie jest to, po co oni jadą oni zawsze jadą po zwycięstwo i odkąd zmienili jakby styl grania no to wygrać turnieju dużego nie mogą, ten ostatni wygrany turniej to jest nadal rok ale... 90, tak tak, no, gol breme, tak, gol bremę i, i męczarnie, yy, dla głównie dla oglądających różne Niemczech. Znaczy to nie to jest najgorszy turniej chyba w historii, jaki widziałem. Yy, najbrzydszy finał, jaki widziałem, yy, to wolę oglądać takie Niemcy jak yy, dwa lata temu z Hiszpanią. Czy cztery lata temu. Tylko wiesz, yy... pytanie: ty, ale pytanie, co wolą Niemcy? Co wolą Niemcy? A czy wolą ład... znaczy, drużynie... znaczy, pewnie woleliby świętować mistrzostwo, tak? Dokładnie. To jest, to jest, to jest jakby odwrócenie kasusu Hiszpanii trochę. Hiszpanie zawsze to była drużyna, tak mówili kibice. Gramy pięknie, odpadamy jak zwykle. Hiszpanie Pięknie jak zawsze? Tak, tak co, coś takiego. No, Hiszpanie przestali grać aż tak pięknie, jednak postawili trochę na a takie bardzo znaczy... zrównoważenie drużyny, że to nie musi być cały czas tam sześciu ludzi w ataku i, i, i piękne akcje, tylko trzeba być też skutecznym. I Hiszpanie... No tak, no, też trzeba przesunąć jakoś defensywnego pomocnika, bo nie ma Senny. Jest teraz dwóch defensywnych, to znaczy Busquets i Xavi Alonso, który tam próbuje grać trochę wyżej, ale de facto... No, on tam zamyka te akcje ataku, próbuje strzelać, do jego strzały dosyć żałosne są. A czyli e... mocne są, to no... można o nich powiedzieć. No, no tak, Głównie. ale to w bramkę rzadko trafia. E... Natomiast e... ma to jakiś walor defensywny na pewno ogromny. To jest tak, że oni grają blisko tych obrońców e... i rozumieją się świetnie i, i z środkowymi, czyli z Pujolem i z Piqué. I boczni obrońcy, szczególnie Ramos, który bardzo dużo daje w ofensywie, bo Capdevilla taki trochę tam przyczajony, no ale no, jest... no nie można atakować czterema obrońcami. Bo... Capdevilla no... często atakuje, tylko on jest taki trochę mniej kreatywny. no, bo no ale... W zasadzie no... jego pomysł to jest minąć jak się uda i kopnąć w pole karne, czasem nawet zamkniętymi oczami, mam wrażenie. No tak, tak, ale wiesz, no, to jest też tak, że Piqué dzisiaj i w poprzednich meczach również. To jest zawodnik, który się w, w, włącza do, do, do akcji ofensywnych często I ktoś go musi asekurować. No jego asekuruje Capdevilla, a nie Ramos, który jest wiecznie na połowie przeciwnika. I to rzeczywiście jest taki trochę barceloński system. No i bardzo dobrze dla Hiszpanów, że. No, mnie... Dzisiaj było w pierwszym składzie siedmiu ludzi z Barcelony. No tak, było tak. tak normalnie razie... przednie było sześciu, a, a dzisiaj było siedmiu. No, i to wejście Pedro za Torresa w pierwszym składzie mam wrażenie, że też bardzo pomogło bo Pedro jednak więcej szarpał dużo strzelał dużo mijał no, zresztą sam, sam, sam fakt, no, Lew widział co się dzieje to, że Batem schodzi w 50 minucie no, to jest zasługa Pedro bo, bo po prostu sobie z nim nie radził i tam trzeba było coś zmienić stąd, stąd się pojawił Jansen na, na boisku swoją drogą na, na, na, na, na tabę, bo panowie Szpakowski i Lubański nam tutaj zrobili duży wykład o tym, że Jansen wchodzi, bo batek jest wysoki, mało zwrotny i dlatego nie daje rady z Pedro. Natomiast mnie tak coś tknęło, aż sobie to sprawdziłem i Marceliansy Jansen od, jest od nie jest niższy, ale o centymetr. Jeden <laughs> okay. ma 192, a drugi 191 centymetrów. Już więc... Mam wrażenie, że my byliśmy odcięci na szczęście. Od na szczęście to tak, to... na szczęście mogliśmy normalnie mecz oglądać. i e, Pedro rzeczywiście kawał dobrej roboty zrobił po prostu. E, i e, Trzeba powiedzieć, że Vicente Del Bosque, tak jak e, zrezygnował z Jesusa Navasa po słabych występach, tak jak zrezygnował z wpuszczania Seska Fabregasa po słabych występach, tak zrezygnował z Fernando Torresa. On wyciąga wnioski w, dosyć, w sposób dosyć brutalny dla tych piłkarzy, ale ma po prostu taką kadrę, że może sobie na to pozwolić, żeby wpuścić takiego gnoja jak Pedro, tak, który daje mu dodatkową wartość w czasie meczu. I bardzo dobrze dla drużyny i to jest, to jest naprawdę trener... No, też mówiliś, mówi, gdajem, mówiliśmy gdajem o to tym... to nie przesadzajmy, bo on ma ile? 23 lata chyba, to nie jest jakiś tam... Pedro, no, no tak, no, ale super. to jest zawodnik nieograny, to jest no jego tak, pierwsza tak, duża tak. impreza. Wiesz, no, tak, no, me, dla Messiego na przykład to były drugie mistrzostwa świata, dla Pedro to są absolutnie pierwsze rok temu to w ogóle nikt nie wiedział kto to jest Pedro, kto jest jeszcze, Pedro to jest człowiek, który grał w czwartej lidze niedawno u Guardioli tak w czwartej no, tak samo jak Busquets który jest podstawowym zawodnikiem tej kadry no, przyjemnie się patrzyło na konsekwencje Hiszpanów to raz na współpracę to dwa i na duży spokój Hiszpanie to jest, nie wiem, to Rafał Setz chyba napisał dzisiaj, że Hiszpanie grają jak Niemcy, Niemcy grają jak Hiszpanie e... no trochę tak jest I, i, i, dla, i właśnie dlatego Hiszpanie są w finale a Niemcy nie, a, a Niemcy nie. jak się okazuje to, to jednak trochę jakiegoś takiego wyrachowania i doświadczenia duży nie każdy jest potrzebne, no, dzisiaj może dzisiaj pierwszy raz w tym turnieju Niemcom brakło balaka e... Nie wiem, czy to by coś zmieniło w tym meczu, ale tak miałem wrażenie, że na tym boisku oni trochę bez głowy jednak yy, dzisiaj byli. Bez takiego, no właśnie bez spokoju, bez kogoś, kto by ich na spokojnie ustawił, pokierował, że ci Hiszpanii nie są tacy straszni i może da się coś się jednak ugryźć. Yy, no tak, tylko nie Niem... mówię, żeby wygrali, bo, bo, bo... Tylko Niemcy do tej pory grali przeciwko drużynom, które miały masę strat. Yy, tak jak Argentyna potrafili wymusić te straty. Yy, z Hiszpanami im to tak nie poszło tutaj. Oni trzymali piłkę, rozgrywali akcje, mogli strzelać gole, później mogli kontrować. Ja miałem cały czas wrażenie, że Hiszpanie ten mecz kontrolują. Tak samo jak wczoraj miałem takie wrażenie, że Holendrzy mecz kontrolują od początku do końca. I to, że Urugwaj ma przewagę fizyczną w ostatnich minutach. Rzeczywiście, nie wiem, gdyby Urugwajczycy zaczęli szturmować nie wiem, 10 minut wcześniej, może by coś z tego było, no ale za późno zaczęli po prostu. No bo już rozumiem, przechodzimy do meczu numer jeden, tak trochę tak nam od, od tyłu, tak, od tyłu no, wyszło. To jest jakby naturalne, bo zaczęliśmy od tego, co jest To najbliższe. było przed chwilą, tak, tak, tak. E, znaczy ja w tamtym meczu, no, może będę się powtarzał, bo znaczy konsekwentnie. Znaczy bardzo stawiałem na, Holandię, ogóle, stawiałem na Holandii zdaniem. od początku i tak jak, tak jak zastanawialiśmy się, czy Holendrzy no bo Holendrzy mecze grupowe tak jakoś się prze, prześlizgnęli, zupełnie niepostrzeżenie, bez żadnego, bez, bez fajerwerków, bez, bez no niezauważalnie no ale oni właśnie tak grają, w każdym meczu grają tak, żeby wygrać jednym golem, no, jakby wkładają tyle wysiłku, ile trzeba w konkretny mecz E, nie boją się nawet rozwiązań wydaje się czasami nieprzystojących e, takiej drużynie, typu to przetrzymywanie piłki w narożniku, w końcówce boiska na przykład. No to kamon, no to znamy to z historii no, tak, tak dokładnie. nie trzeba tego daleko szukać. Tylko, tak, e, kto... tylko to, to jakby mi się kojarzyło zawsze z drużyną, która niespodziewanie sprawia jakąś niespodziankę, tak? Pięć minut przed końcem prowadzi z faworytem. Niespodziewanie sprawia jakąś niespodziankę? tak. I to jest niespodziewana niespodzianka. w no, odróżnieniu od Wtedy. tych spodziewanych niespodzianek. Tak, które z, z podaję na ciebie spodziewanie. Tak, których się spodziewasz. Uh -huh. e, tak. Czy znaczy spodziewaną niespodzianką dla mnie była postawa Van Bomela. <laughs> <laughs> o czym zresztą mówiłem w poprzednim podcaście, który jeszcze się to Nie, Nie ukazał, ukazał ale tak. zaraz się ukaże. Ja i... w ogóle muszę powiedzieć, że bardzo y, fajną zabawą dla słuchaczy będzie porównanie naszych y, tutaj wynurzeń dzisiejszych i wynurzeń ostatnich. Ostatni, ostatni poprzednich. No, tak. Aproponiemców, ryby... van, van Bommela i wielu innych No mówiłem, no, Van Bommel, jeżeli może komuś złamać nogę w sytuacji, tak. kiedy on wychodzi... Tak, generalnie reasumując, jeden, to, no, Tak, to chciałem. Tutaj, generalnie no, tak. reasumując, nie wstydzimy się naszych wynurzeń z poprzedniego odcinka raczej. Nie, nie raczej wyszłoby, że Werny Chora może nam buty czyścić. <ścoughs> <ścoughs> tak, czymkolwiek, <ścoughs> skromnie mówiąc. Ja zadam takie pytanie u czy Niemcy. I myślę, Niemcy. że.. Tak, tylko że właśnie zastanawiamy... Myślę, że jakby ten mecz będzie pewnego rodzaju testem na charakter, na charakter tej drużyny. Niemcom nie można odbierać charakteru żadnego. To znaczy jakby... ja im nie odbieram, tylko zastanawiam się... Czy Niemcy mają więcej na to, na... dobrych... Nie, Niemcy są lepsi to... generalnie. Tak, tak, myślisz że są lepsi, lepsi myślę, że... Niemcy, ma, Niemcy mają tak... świetny system, co było widać dzisiaj w meczu z, ale, z Hiszpanią. Ale to jest pytanie, jest... czy temu zespołowi będzie się chciało grać w Będzie. Mecie... będzie się to, chciało, bo to nie... jest medal. Trzecie miejsce to jest medal. Czwarte miejsce to jest... To nie jest... Nie wiem, to nie jest drużna Francji z osiemdziesiąte drugiego roku, albo drużyna Bułgarii z 94, gdzie to... Zresztą to, to pokazali Niemcy 4 lata temu, gdy też grali o trzecie, o trzecie miejsce. I... Znaczy fakt, że wtedy grali u siebie. No tak, ale to jakby... Zresztą to, to jest medal, no. to nie ma co, nie ma co kombinować. Znaczy, Niemcy... znaczy, Ja nigdy nie miałem wrażenia na tych mistrzostwach i w eliminacjach również, że Niemcy odpuszczają cokolwiek. Oni od początku do końca zawsze grali o wszystko i jeżeli mogli, mogli wygrać 5-6-0, to wygrywali 5-6-0. Jeżeli mogli wygrać 10, chyba tyle to raz wygrali w eliminacji. No chyba 13 wygrali chyba z San Marino. Z, z San Marino, chyba tak. Ale jak mogli ich kopać, to ich kopali po prostu i strzelili im gole. Tu też tak było. No. Oni po prostu... Mają, do, drogowym... mają, mają coś do udowodnienia oni mają do udowodnienia jeśli... to, że przegrali po prostu y, z mistrzami świata przyszłymi y, czyli jeśli, jeśli Niemcy wygrają rzeczywiście ten mecz o trzecie miejsce, zastanawiam się to, to też warto by sprawdzić tak z pamięci pewnie dam rady tego przywołać, czy były takie mistrzostwa świata gdzie cała pierwsza Trójka była z Europy teraz eee, też ci przy, nie pomogę, przypomnijmy, że to są te mistrzostwa świata na których zespoły europejskie sprawują się bardzo, bardzo słabo. Znaczy, słabo to, to, to, to jest coś takie naciągane, bo tak, ta, tak. Ta, ta teoria powstała w czasach gdy mistrzostwa świata był, odległych czasach. nie były rozgrywane tylko na dwóch kontynentach albo w Ameryce Południowej, albo w Europie znaczy I wtedy to, jest, rzeczywiście... to, jest, to jest też pierwszy raz kiedy drużyna europejska zdobędzie mistrzostwo no, świata no, poza Europą poza no, właśnie, o mówię, właśnie o tym mówię ale ta, ta teoria powstała w tych czasach gdy mistrzostwa ale, świata no, były nie, tylko znaczy, w Europie, w Ameryce Południowej I... cieszę się, że nawiązałeś do tej teorii, natomiast nie znaczy, chodziło w o to I w Japonii też mistrzem no. świata nie została drużyna z Europy. No tak, tylko że zważywszy, że tak naprawdę w drodze po mistrzostwo świata nadal liczy się tylko, liczą się dwa kontynenty jakbyśmy tutaj nie, nie kombinowali z Azją, Afryką, to, to, to liczą się dwa. No i w Afryce, jakby wszyscy byli no, na wyjeździe, że tak powiem. No, w Afryce jeszcze nikt nie zdobył mistrzostwa świata do tej pory. Moja refleksja była dużo płytsza niż. A. <grymne> tak, tak, szanownego że, że, to Ja tylko sobie przypomniałem, jak to w, po fazie grupowej e, takie głosy Także tak, tak, że Europa. Że tylko trzy drużyny na, w ósemce, tak? tak, tak, że, tak, tak że, że Europy w ósemce, nie ma. To że to Europa jest, w ogóle najgorszy start od tak, 80 lat, tak? No tak, że A, to jest najlepszy. Tak, że to są mistrzostwa. E, e, e, e, no właśnie, dzisiaj, dzisiaj oglądamy. My mamy to, odcinek, który się nazywa tak, e, Viva, viva Ameryka Latina. A dzisiaj mieliśmy taką refleksję w piątej minucie meczu, że o Mistrzostwo Świata walczą trzy drużyny. Wczoraj awansowała Holandia, dzisiaj były tylko dwie drużyny z Europy. To jest Europa, no dokładnie. No, także do tego była to powtórka. Tak, znaczy... Do tego była to powtórka w tego finału sprzed dwóch lat, tak? Tak, ja miałem takie dwie refleksje jeszcze po tych półfinałach. Pierwsze, że obie drużyny, które przegrały, straciły jednego ważnego piłkarza. Czyli Uruguay Suarez za Niemcy Millera, co no pewnie nie zmieniłoby Niemcy, wyników. Niemcy jeszcze Kedire No Kedira grał. Grał? To ja go nie widziałem. No, wyobraź sobie, cały Wyparł cały Białorusi. No cały, cały bo mocno był pracowany był. był. Tak. Natomiast tak. To, to, to, co mówi Przemek o tym, że jednak Europa, Ameryka Południowa w końcu zakończyła, no, słabo, końcu zakończyła ten turniej słabą w końcu spodziewaną niespodzianką, tym niespodzianką. właśnie nie wiem, czepia ja, tak się mnie <grym> dzisiaj tak po prostu że za te prusaki no, no. ja ci żadnych prusaków tu nie przynosiłem przecież ja nie wiadomo, pokaż piosenie <grym> <grym> jeden mały karaluk, to najwyżej żadnych prusaków Niemiecki. no i zgubiłem wątek teraz no widzisz, zepsuliśmy wszystko. Zepsuliśmy wszystko. Podcast się skończy. Zakoń zakończy się w tak. końcu. Niespodziewanie. No. no i A. Wracając do tego, że na mistrzostwach mamy. Y... No mamy. Mamy. Mamy Hiszpanię i Niko. Nie, nie wiem co miałem powiedzieć, Już mi zbiłeś, <grymka> mnie, zbiłeś mnie z tak zwanego pantałyku i w ogóle, Dobrze. czymkolwiek jest pantałyk Redaktor łuszczy coś na jakiś temat <grymka> Ja chętnie <grymka> wyłuszczę, że jeżeli ktoś ma nagrany na przykład mecz Barcelona-Real Redaktor się zregeneruje w tym czasie e, <grymka> tak, tak, Barcelona-Real 2-6 Taki mecz był 2 maja 2009 roku i zobaczy gola strzelonego przez Carlesa Pujola głową i zobaczy dzisiejszego gola strzelanego przez Carlesa Pujola głową, no to zobaczy, że asystę miał szawi i gol jest prawie identyczny. To jest po prostu ta sama akcja, mało tego, gdyby... Barcelońska, tego słowa mi brakuje tutaj. U, e... u redaktora znaczy, w dwó Tam dwóch ludzi zagrało tą akcję, tak? Znaczy nawet nie dwóch, bo jak się popatrzy, jak wbiega na piłkę Piqué w tamtym meczu i w tym meczu, że on asekuruje tego niższego Pujola i biegnie za nim, no gol po prostu kalka. Kalka, w ogóle tam Vicente Del Bosque, tylko po prostu yy, błogosławi. i tak, yy, tak. Błogosławi chłopaków i daje im grać. No i zagraliśmy po prostu, no, to chciałbym to obejrzeć, yy, tak, kiedy, kiedyś była taka akcja Messiego yy, w meczu z Hetafe w Pucharze Króla, który kopiował akcję Maradony yy, z Mundialu 86. No tak, chciałbym też podzielić ekran, byłby ten sam gol. Mówiła o Pujolu oczywiście. Ja tylko chciałem powiedzieć, bo tutaj już wielokrotnie kolega nadmieniał poza, poza jakby anteną podcastu, bo jesteśmy na antenie. Tutaj, żeby... Ale który kolega nadmieniał? Kolega, ten tutaj... Mi, mi, mi. Tamten. Tak, tamten, tamten kolega, bo tutaj jesteś tym kolegą, co ma wątpliwości a propos anteny. Teraz mi się przypomniało. Nie, ja tak się czepiałem dla czepiania wtedy. Uh -huh. Dobrze, w każdym razie e, i to pewnie jeszcze kolega raz nadmieni i, ilu było piłkarzy Barcelony. czy znaczy, to wiemy, no już mówię, um... że to ja nadmieniłem tak, dzisiaj. Du dużo ich było, tak? Siedmiu. No. I kto strzelał bramki jeszcze? Do tej pory w ogóle, żeby dojść do finału e, no wiadomo, że VIA to taki e, produkt Barcelony żaden, bo to ani La Masia, ani to e, zawodnik, który tam był ukształtowany przez Barcelonę no ale mimo ale teraz wszystko... kupić go trudno. Ale mimo wszystko został kupiony w punkcie idealnym. E, no i tak, e, że zaczepię o mojego niezbyt ulubionego nowego prezydenta Barcelony, o którego mnie zapytał e, bodajże Christiano w komentarzach, jak oceniam e, te tam e, posunięcia. Lega ja się nie bawi, bo to jakieś stuki-puki uskutecznia. Przepraszam. No, posunięcia y, Sandro Rossella. No więc oceniam je fatalnie, wszystkie, y, jak na razie. Uważam, że to jest początek jakiejś w ogóle fatalnej prezydentury, jak, jak dla mnie, jeżeli chodzi o Barcelonę. To, co zrobił z to. Kolego, zrobi... jesteś na, jesteśmy na Mistrzostwach Świata. No, tak, ja to tylko załatwo, nawiązuję tak nawiązuję do. Zostałem zapytany, no to odpowiadam na antenie, tak? Uh -huh. No. Na której jesteśmy cały, cały czas. Tak. E, nie, no, nie, bo tak, był tak zwany międzyczas. Znaczy ja tylko tak starając się balansować i utrzymać... Ja też starając tak, się tak, i chciałem, wykorzystując tak, okazję Ale to chciałem tylko, chciałem tylko powiedzieć, że tak, oczywiście ta liczba piłkarzy jest prawdziwa, natomiast ja chciałem powiedzieć, że w czasach, kiedy na przykład po boisku biegał niejaki Franek Żelazko, to Wincenty z lasu był trenerem zupełnie innej drużyny. Malarickiego realu. Tak, i też ma pewien wkład w to wszystko, co się dzieje. O tym też spowodzi. mówiliśmy w ostatnim y, odcinku. że Wszem... Wincenty doskonale. Wincenty Pan... Del Bosque. Tak, Wincenty Win Del Bosque lat 90. Tak. <laughs> Trochę Mikomorowskiego przypomina z i wąsa. No to prawda, coś w tym jest. Może chodzi też na polowania. Niestety, być może jest to bardzo <grym> prawdopodobne. Jeśli jest z lasu, to ty, ty, prawdopodobnie. Tym, tak. tym niemniej nadal uważam, że jest... Chociaż może chodzić na grzyby na przykład. Y, tym niemniej... tak, y, Z dubeltówki to... ciężko się grzyby zbiera. <grym> do, do, dobrze, ale Monty osiągał... Python Monty... A, polował na komary armatą, jeśli dobrze pamiętam. to tak, czołgi. Ale, ale jakby sobie z niego nie szydzić to należy mu przypomnieć, że... Ja, my nie szyjemy, że... znaczy, z, my... z kogo? Wręcz odwrotnie, z Wincenta. Z Wincenta nie szyjemy. Wincent no. był ostatnim chyba trenerem, który z Realem Madryt wygrał Ligę Mistrzów, a teraz jako pierwszy w historii ever wprowadził Hiszpanię właśnie do finału tak, Mistrzostw Świata. Bo to, o czym to... mówiliśmy, a nie bardzo pamiętaliśmy, czy, czy mamy rację, Hiszpania nie była na trzecim miejscu. Ani na, ani na czwartym, nawet chyba nie było. Była na czwartym. Była na czwartym. Była 60 tak, wiem, lat temu. Nie byli w półfinale, ponieważ wtedy nie było półfinału. Tak, tak, po prostu, jak zajęli to tam było. sobie to, to tam dziwne czwarte miejsce. Tak, no w ogóle, tak jak patrzymy to obaj trenerzy, czyli Del Bosque i Van Marwijk, to tacy panowie, którzy nie, nie słyną z jakiejś tam twardej ręki, czy z, nie, nie, są, nie byli nigdy jakimiś takimi gwiazdami. No nie są to trenerzy pokroju Murinio, którzy wokół siebie robią dużo szumu i, i na tym budują jakby swoją, swoją markę, raczej panowie cicho, spokojnie gdzieś tam pracują, robią swoje, a drużyny jak się okazuje do finału doprowadzić potrafią. No, no bo właśnie, bo niespecjalnie chyba w trenerce chodzi o to, żeby robić dużo szumu koło siebie, bo na przykład znaczy, taki... myślę, że są, myślę, że są dwie szkoły, no bo jakby. znaczy są dwie szkoły, tylko jedna z nich, na przykład taki Pep Guardiola to jest człowiek, który słynie z tego raczej, że w ogóle nie udziela wywiadów prywatnych tak do gazet on, on udziela tylko wypowiedzi na konferencjach prasowych i koniec i umówienie się z nim na wywiad graniczy z cudem. On, jak go przyciśnie jakieś tam medium wewnętrzne, typu Barça TV. A propos pana nowego prezydenta Rossella, no właśnie zwolnił dyrektora Barça TV. No, tam duże polowanie na czarownice teraz się w klubie odbywa. Tak chyba takie personalne czystki, co? Tak, ci, ci tak, takie, podpadli? Wszyscy, którzy byli z Laportą i wszyscy, którzy podpadli tak w trakcie, to takie bardzo polskie wiochą klepie na kilometr, jak dla mnie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie nowej prezydentury. Na razie zobaczymy, co z tego będzie dalej. Eee, e, pełen populizm. No, no, dobrze, Wio wracałem wiocha. wiocha. No, no do dobrze. Trenerów na mistrzostwach. No, tak jeszcze sobie pomyślałem, że pewnie i Lew i tabares mogliby też podejść pod przy cała czwórka y, trenerów, którzy są zostali jeszcze w mistrzostwach. Raczej to nie są panowie, którzy właśnie jakoś tak robią wokół siebie zbyt wiele szumów. Najbardziej medialny jest sweterek lewa. No, no i, te, jego, i jego co po niektóre przyzwyczajenia w trakcie meczów, które tam jakaś telewizja te angielska mu wyciągnęła. No brazylijska sobie... też puszczała powtórki, no ale to jak kogoś śluzówka swędzi, no to musi się podrapać. No. <laughs> tak. Tak, a wracając do mojej myśli, takiej ogólnej z całych mistrzostw, którą kolegami, kolega mi przerwał, chodziło mi o to, że... A tej, co się tak zaplątała. Tej, co się zaplątała, gdzieś tam i ten, chodziło mi o to, że mamy, yy, patrząc tak ogólnie na te mistrzostwa, triumf w takich krajów, gdzie ta produkcja piłkarzy jest taka bardzo usystematyzowana. I rzekłbym, wracając do poprzedniego podcastu, homogeniczna. Bo to jest yy, Ajax, to jest Feyenoord, to jest Barcelona, to są piłkarze po prostu spod kowadła, tak? No tak, tak, To nie są, bo tak, bo tak, o ile Ameryka Południowa bazuje głównie na talentach, które się tam rodzą, na tym, że tam jakoś naturalnie piłkarze są lepiej wyszkoleni technicznie na przykład, to, to, to za, od zawsze tak było, no może a propos Hiszpanów niekoniecznie, no ale to nigdy nie było tak, że Ameryka Południowa zdobywała e, tytuły tym, że mia, mają jakiś tam świetny system szkolenia e, czy, czy system jakichś właśnie szkółek piłkarskich no i tak, tak, dalej, znaczy i tak indy dalej indywidualną drodze, talenty, tam, które później dopiero na poziomie seniorskim miały tak. Kempesa Perego i tak dalej, nie? Tak, no jak popatrzymy na piłkarzy zarówno holenderskich niemieckich, w trochę mniejszym stopniu hiszpańskich to tam nie ma takich y, piłkarzy no mówię, w Hiszpanii może nie, ale Niemcy i Holandia nie ma jednego piłkarza, który by jakąś tam brylantową techniką nas czarował e, to raczej są drużyny, drużyny, które się uzupełniają, które po prostu zostały wyprodukowane przez system w tym kraju stworzony e, po to, żeby no, taki przemysł trochę, no piłka można jak, jako, jak, jako przemysł e, nawet wygrywa Nawet że nawet Niemcy którzy teraz będą walczyli o trzecie miejsce to też jest drużyna całkiem systemowa. No tak, ja mówię właściwie okay. o, o Niemcy, Holand... Niemcy, Holandia, Hiszpania to są zespoły absolutnie systemowe. To jest Bayern, to jest Ajax, to jest Barcelona. No nie so. tylko, bo tych szkółek pewnie w każdym kraju jest tysiące. tak? Znaczy, mówię gdzie o, się... tak, o, o tych reprezentantach, którzy w, wypływają tak, na powierzchnię które są tam no, takie i takie tam na, inne Light motywem naszego Millera. podcastu jest wracanie cały czas do szkoły szkolenia do szkolenia, bo to jest tak. no bo to chodzi no, no. To no już, nie da się jeśli, jeśli już powiedzieliśmy jeśli... na ten temat wszystko a jako chciałbym mieć jeszcze no, ale rzecz? teraz mamy takie potwierdzenie yy, yy. tak ja jeszcze go chciałem nadmienić. Siłacz walną pięścią w stóp. Dokładnie, ale chciałem <laughs> jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że jak słuchacze nie wiedzą, ale się dowiedzą z odcinka, którego nie ma. <laughs> ale to będzie. To ale będzie, że wracaliśmy sobie, no, czy dowiedzą się, bo mówiliśmy już, pisaliśmy, że byliśmy na openerze. No ale jeszcze wracaliśmy sobie samochodem z tego openera, jechaliśmy przez różne wioski i miasteczka. Awesome. I w tych wioskach i miasteczkach znajdowały się te różne orliki. Owszem, policzyliśmy je. I była godzina najpierw 16, potem 17, potem 18. To niewiarygodne. Niewiarygodne. 18 czasem była chodzi... po 17. Tak. Godziny się zmieniają czasem. No. W każdym razie w tych godzinach popołudniowych w niedzielę, kiedy te orliki jak tutaj bystro redaktor Zawada natychmiast zauważył, powinny po prostu być wypełnione młodymi piłkarzami, one tam były puste kompletnie. Nikogo widzieliśmy, nie wiem, 10-12 tych chorlików i nie było tam nikogo. No to jest to, o czym mówił chociaż Rokuwa Błaszczykowski. Puste, kiedyś. piękne boiska, nowe. Gdybym ja miał na przykład, dajmy na to 12 lat i zobaczył takie boisko, to bym się posikał. No ja też. Od razu. Na starcie. To, a to może właśnie tak było, że tam przyszło najpierw 20 chłopaków, którzy się, się posikali i o, nikt tam nie chce chodzić, bo śmierdzi. Może, może, Może, <laughs> może, <O Boże. laughs> może zapomnieli im piłkę dać. Nie, no, nie. Piłki, piłki są teraz tak no, dostępne, to. że to. To my żeśmy pastowali piłki, tak? Tak. Ale skończmy z tym, bo wyjdziemy no, na starych no, dziadów. No. No, dziadami, chciałem starych dziadów. Chciałem powiedzieć a propos, a propos tej niemieckiej mieszanki, jeszcze, bo dosyć zabawna sytuacja Multiculti wystąpiła w Niemczech. E, mianowicie e, lewicowe partie niemieckie stworzyły takie specjalne bojówki. <coughs> Nie wiem, czy w jednym, czy w większej ilości miast, tego nie doczytałem, bo czytałem to w prasie niemieckiej, a niemiecki znam tak średnio, które zajmowały się zdejmowaniem flag niemieckich w czasie Mundialu. Żeby, no bo niemiecka flaga, że to takie faszystowskie symbole, i że lewacy Niemcy tam w ogóle zdejmują flagi. No i powstało komando Bardzo ciekawe, no dobra, no. Komando, które nazywa się Boateng, złożone z imigrantów, którzy walczyli z lewakami niemieckimi po to, żeby tych flag nie zdejmowali i oni zakładali te niemieckie flagi z powrotem. E, głównie byli to Tunezyjczycy, Turcy, e, tudzież inni e, emigranci. Imigranci. Imigranci, tak. No właśnie zakładają niemieckie flagi teraz i znaczy, walczą. Znaczy, pomysłem, że flaga współczesna flaga niemiecka ma cokolwiek wspólnego z faszyzmem, jest to pomysł jak najbardziej ochybiony, więc to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa jest taka, że to może robili jacyś anarchiści niemieccy. Ja ich trochę znam. <śmiech> znaczy, <śmiech> I, ja też znam, ale, tak, i no, ale... Ja wiem, że oni mają różne ciekawe pomysły. Ale zdejmowanie flag w czasie mundialu, wtedy kiedy Niemcy walczą o cokolwiek, tak? A w tym czasie powstaje komando bojowe. Znaczy, jeszcze nie znamy kon kontekstu, tutaj jakby. nie, do... ale sama, sama, sama sytuacja, w którym w której Niemcy nie ściągają z... flagi, Niemcy a Niemcy napływowi je z powrotem wieszają, jest dosyć, dosyć kuriozalna. No, tak. Czy taka sytuacja oznacza jedynie, że należy się pożegnać z tego typu rozróżnieniami? No bo. Znaczy, nie jest Niemcem, kto się Niemcem czuje. Nie, no czuje, dokładnie. Tak? Znaczy, no to znaczy, jak z Amerykanami. O tym, o tym no. rozmawialiśmy wczoraj, po prostu to jest tak, że. Nie, no, ja mam wrażenie, że o tym rozmawialiśmy już na łach na, na podcastu przy okazji Wielokrotnie. Guerrero, naturalizowanego znaczy, dla polskiej reprezentacji. To była całkiem inna sytuacja tak, tak, jeszcze. Bo, bo to jest sytuacja bardzo prosta, że no tutaj Niemcy mieli coś takiego, bo to chyba było tak z tą reprezentacją, że do pewnego momentu było prawo krwi i do tego momentu, w, jeżeli można było wystąpić w reprezentacji Niemiec, jeżeli się miało obywatelstwo, a obywatelstwo się miało, jeżeli się miało prawo krwi. I był problem. Teraz ta reprezentacja jest multikulti, bo chyba od 20 lat to prawo krwi zostało w Niemczech zniesione. Znaczy, że obywatelstwo się dostaje, jak się urodzi w Niemczech. To znaczy, nie trzeba mieć ojca, dziadka no, i tak nawet dalej. nie trzeba się urodzić na niektórzy którzy przyjechali, no, no, nie, nie. Tak. przyjechali tam. No, no. Podolski się, się nie urodził w Więc Niemczech, robi się normalnie, czyli robi się tak jak w krajach, w których jakby identyfikacja narodowa wynika z tego, w jakim języku myślisz. Krótko mówiąc, może no, być no, czarnym ja. Polakiem, tak? No, tak no, Przypomniał mi się nasz kolega. Tak, który, który nie mówi w żadnym innym języku. Tak. E, jest, niektórzy odbierają mu prawo do tego, żeby Polakiem był. No, no jest. Z nowej, jest murzynem z tak. nowej huty. No, po prostu i pozdrawiam serdecznie. E, a tutaj jest taka sytuacja, że e, tych Niemców tam. To nie jest jakaś taka, to, to nie jest tak, że z tych 83 milionów Niemców, którzy tam żyją, nie wiem, 40 milionów to są yy, imigranci. Ich jest tam raptem 15 milionów. Ale to, że oni potrafią z tej grupy wyselekcjonować w sposób logiczny yy, z tych 15 milionów, 11 ludzi, którzy w efekcie tej selekcji sportowej wystąpią później w reprezentacji, no to jest ich zasługa, ewidentna. Jeszcze ja, ja w tej chwili widzę jedną reprezentację na świecie, która działa w podobny sposób, to jest Szwajcaria, która ma... Nie no, dość dawna działa tak Holandia i Francja chociażby. To prawda. Eee, Może na, na przykład w... zawodnik holenderski on <laughs> o imieniu Kalid to jest taki prawdziwy holender, Kalid Bularus, no ale tak. jest też Giovanni Van Bronckhorst, który właśnie na przykład... Eee, Zdobył, nie wiem, on ma około 100 występów w kadrze. 105. 105, tak? Właśnie 106. strzelił. Tak, strzelił właśnie takiego gola, że miazga warto zauważyłeś, że Holendrzy wszystkie trzy gole strzeli od słupka w tym półfinale w tym, w Nie zauważyłem. Nie, a jednak. ale jednak. Bo tak byłem skupiony na golu Van Bronkhorsta, którego uwielbiam, jako piłkarza i jako człowieka, i w ogóle jako takiego, hmm. tak, no taki normalny gość, który jest skupiony na tym, co robi. I ten Van Bronckhorst, to był jego przedostatni mecz w reprezentacji. On ma lat tam 36 chyba, czy 35. I on w takim występie w ogóle prowadzi tą drużynę. Wszyscy wieszają psy na bocznych obrońcach Holandii, no on sobie Psy odwiesił, strzelił w okno. <laughs> odwiesił psy. No. E, a on jest w ogóle gdzieś tam z tej, tam z Indonezji pochodzi rodziną. On jest muzułmaninem. To jest człowiek, o kto, którym mało kto wie, że on na przykład układał połowie piłkarzy Barcelony dietę na przykład, bo on się zna na zdrowym żywieniu. E, no i to jest jego hobby. Dlatego, w takim wieku, w jakim jest, może być kapitanem e, Holandii no i może tą drużynę normalnie prowadzić On, no. to, że Van Bommel nie jest kapitanem tak to chyba taka refleksja, że w tym samym wieku my nie moglibyśmy być kapitanami Holandii yy, ja to nawet nie chciałbym być kapitanem niczego ja jestem kapitanem własnego roweru, jak wyjdę i nim jeżdżę właśnie no to... dowiedziałem się, że masz rower Ostatnio. O, ja też. Dzisiaj ten nawet. Ja ten rower mam od bardzo dawna przecież. Ale nigdy Do... nie widziałem Cię jeżdżącego na rowerze. Przepraszam Cię bardzo. Nawet raz ten rower był u Ciebie w domu, tu. A, no może. I czyściliśmy go z... Dobrze. Z, z... Z... To. <śmiech> to właśnie. Tak. To, to jest historia, która nie interesuje <śmiech> słuchaczy. No, ale, Raczej. Ale tak w ramach przypomnienia Ci Tobie, że no, tak. widziałeś ten rower. Ci mnie, tak, to prawda. Widziałem. I kolega redaktor Zawada też go widział. Jakoś wyparłem to. Ale publiczne insynuacje tutaj trzeba. A, no, mała publiczna insynuacja jest całkiem dobra w podcaście. Redaktorze, co tam jeszcze masz? Ja chciałem powiedzieć, że Kamil Glik podpisał kontrakt z Palermo. tak. A, jakoś mnie to nie dziwi. I w sumie dobrze. No, to, to zobaczymy. No. Radosław Patusiak znaczy, też podpisał znaczy, Palermo też było dobrze, a skończyło się słabo. W Lidze Włoskiej wysokiemu, silnemu obrońcy jest łatwiej niż y, wysokiemu, słabemu napastnikowi tak, Bo w każdej Lidze tak nawet jest. Y, a we Włoszech szczególnie, bo Lik to akurat... Y, początku robił na nas dobre wrażenie. Zgadza się. No zresztą nieprzypadkowo był w szkółce Realu przez jakiś czas, bo on stamtąd zlądował w Polsce. A jak się ma w CV Real Madryt, to, to jest łatwiej w ogóle w karierze. Nawet jak to jest Real B albo C. Także do wszystkiego najlepszego, bo Palermo, no, co prawda mają różowe koszulki, takie nie bardzo mi się podobają te ich stroje, ale będę no, ale zawsze to serial. No. Redaktor zawada delikatny homofob różowe stroje nie dla pikarzy, nawet te manga łososiawe Barcelony mi się nie podobały. Tam Cze? muszę się przyznać. Idźmy, idźmy dalej. Tour de France y, y, się z, zaczął, zaczął. Za. Czął się tour. muszę eee. <głosy> dopasować. A mówiliśmy o tym, że Wimbledon się skończył? Tak. Mówiliśmy, tylko Wim. słuchacze jeszcze o tym nie wiedzą, Aha. że mówiliśmy. Co bo... się dowiedzą. O, nakładają to, nam się no, odcinki. Tak. To kierujemy słuchaczy tak. do poprzedniego naszego no, tak, odcinka. Tak, ale on się zaczął, teraz ten tour de France. ja dobrze parą... widziałem, że, że, że kolasz Petakki wygrał drugi etap już? Dzisiaj? Mi się coś dzisiaj. Bo ja tak dzisiaj brak... to ja nie wiem, bo ja dzisiaj w samochodzie siedziałem no dobrze. No, wydaje eee. mi się, że, że Petakki który już chyba taki nie jest najmłodszy najmłodszym kolarzem dzisiaj etap wygrał drugi A, no bo redaktor Zawada kupił sobie nowy pojazd którym będziemy jeździli i będziemy <głos> robili wywiady z różnymi ciekawymi sportowcami tak. które przedstawimy naszym słuchaczom tak ale pojechałem teraz pochwaliłeś teraz no. wszystkich nie, ale że my będziemy wywiady zrobili w życiu żadnego wywiadu to jeszcze nie wrzuciliśmy na podcast no jak nie, ja robię na przykład wywiad z redaktorem Magdziarzem <głos> wywiadów zrobiliśmy sporo tylko akurat sami z nie, sobą. nie na podcast, no nawet tak, nie no. sami z sobą nawet ze znanymi osobistościami robiliśmy. No to prawda. A, prawda. No to, to też sporo zrobiliśmy. Tak, Tylko, że co z tego mają słuchacze? A, dostaną słuchacze. Znaczy ja, ja, ja, ja. jeszcze nagród nie Ja dostanie. mogę to obiecać. <laughs> obie, obie, Obiecuję kilka wywiadów. No no co prawda zaległy... Ale one już są całkowicie przeterminowane. to nie wywiad. szkodzi. O, każdy by chciał usłyszeć, co jadał Mariusz Piekarski grając w Brazylii. A to prawda. Nie, tak. Myślę, tak, że prawda. ja ten wywiad jestem w stanie szybko uaktualnić albo jak zaczynał karierę Kuba Błaszczyk albo, albo Jacek Zieliński dobrze, to, to zapowiadamy słuchaczom że będzie seria tego typu wywiadów znaczy, my tak. jesteśmy pewni, że będziemy mogli? Pomysł tak, czas tak, tak wiemy, będziemy tak, mogli. będziemy mogli Aha. czy ja mam jeszcze tutaj jakieś notatki takie ciekawe? czy nie? nie, nie mam mam, no, ale to już strasznie musiałbym się cofnąć chodziło mi o to, że Suareza zabrakło jednak no, y -y. Ja jestem trochę zagubiony w tym momencie no tak sobie Chciałem, był W tym zapisałem. to był wczoraj, tak, tak? że Urugwajczykom zabrakło go jednak. Bo Forlan Forlanem, gol golem. Zabrakło, to prawda. Ale tam brakowało kogoś, kto dołoży nogę po jakiejś tam wrzucie. Oni fajnie tam, obrona fajnie, pomoc fajnie, ale przydałby się jeszcze... Ja muszę, ja muszę powiedzieć, że miałem, miałem taką intuicję, która się we mnie obudziła przez sekundę, że to było trochę jak mecz Polaków z Włochami w 1982 roku, gdzie Boniek siedział na trybunach wtedy. Mm, tak, trochę tak. No. Żeby, że po Żeby prostu. Pozbawili... Ja sobie wyobra wyobraziłem tych urukwajczyków, którzy mają po prostu gwiazdę, która się narodziła, wybuchła na tych mistrzostwach. Że ona narodziła się znacznie wcześniej. W Holandii, no, tak. no, to już wybuch wcześniej. No ale no dobra, no, ale wybuch gdzieś tam w Ajaxie sobie. I tam... No, gdzieś tam w Ajaxie. <śmiech> <śmiech> Jakieś tam Krojfy, nie? Wybuchały <śmiech> wcześniej. No, <śmiech> no dobrze. No. Van Ciekawe, <śmiech> kiedy jak, jakiś tam dziwny polski piłkarz tak sobie niby przypadkiem gdzieś tam z boku wybuchł ale okay. nie w Ajaxie. chodzi o no. To ale, mnie ale, polek, ale, ale, no, on, trochę, on trochę mniej tam wybucha. No, ale wiecie o chodzi? Raczej... Chodzi o to, że człowiek staje się <śmiech> jakby jak bo <śmiech> bogiem, bogiem. Bogiem zbawcą drużyny w pewnym sensie i w tym najważniejszym meczu go nie ma. Ja sobie przypomniałem, jak siedziałem z moim wujem u mojej. Bronkiem? Nie, nie mam wuja Bronka. No teraz już masz, tak? Teraz mam. Teraz miejsce, wszyscy tak. mamy. Tak. Niestety, znaczy stety, że wuj Bronka, ale to... trudno. Na kogo głosowałeś? Na no tego jest... będz. Na Bronka, czy to tajemnica, tak? No to mój dowcip. No, właśnie to już nie będziesz musiał opowiadać na tak. koniec. Właśnie, to ja zaraz to będzie bardzo... męczył dowcip na koniec, a mój opowiedział przed końcem. Ale nie... I, to, I to bardzo nieskładnie. <laughs> w, każdym razie, w każdym razie miałem taką, że to poczułem, co czuli ci Urgwajczycy, jak myśleli, że gdyby jeszcze tam był Suarez, to może Ale Sytuacja udało. jest o tyle inna trochę, że tutaj jakby ten związek przyczynowo-skutkowy jest inny, bo gdyby Suarez nie zrobił tego, co zrobił, to, by to w w ogóle, by, w ogóle by ich tam <laughs> tak, nie było. To prawda. A jakby a bo Bońka nie było czegoś takiego tylko tak bo, bo niech dostał stał akurat kartkę pierwszy z, za to że stał w murze stał pierwszy z brzegu. Z... I ten przepis zresztą został przez y, federację wycofany żeby dawać kartkę pierwszemu z brzegu. A właśnie, a tak jeszcze mi się przypomniało, bo mamy ten, ten pomysł, do którego ja bo żebyśmy byli mistrzami świata. Nie byłem nie. przekonany, a przekonuje się, że lepsi. No. Bo wymyśliła FIFA anulowanie kartek, tak, po tak. meczach ćwierćfinałowych po to, żeby finale drużyny grały w pełnych składach. I dzisiaj przeprowadziłem długą dyskusję z kolegą, który mnie przekonywał do tego rozwiązania, że to ma jakiś tam sens, żeby w finale drużyny grały w najsilniejszych składach, mhm. niezależnie od wszystkiego. Ja nie do końca się zgadzam, bo jest to pochwała trochę brutalnej. i taki na przykład właśnie Van Bommel mógł sobie tak, dosyć bez... Muszę całkowicie obiema rękami i ręcami poprzeć tutaj redaktora. Ja bo też. Bo to jest kompletna bzdura. To jest bzdura. Bo w tym Zaczy, momencie jest... tacy piłkarze grają, mając świadomość pełną podstawę. Takie, tak, widzisz takiego opłaca. Ramosa no. dzisiaj, który wjeżdża po prostu wyprostowaną nogą van, van w mela, podolskiego? Który, który na jedną albo żółtą może sobie pozwolić w ogóle bezboleśnie. Bezboleśnie, tak. Albo no mówię, Ramos dzisiaj poluje na kostkę Podolskiego i wie, no. że ujdzie mu to płazem, tak. I on eliminuje zawodnika z walki bezpośredniej. Jak ktoś kiedyś grał w piłkę i dostał od kogoś taką kosę, albo dostał łokciem po prostu w ryj. Ordynarnie rzecz nazywając, to wie, że inaczej się gra w piłkę. No i już, ty robisz zamiast iść wtedy na piłę, to się po prostu cofasz, no. no i tutaj takie rzeczy powinny być karane, i bezwzględnie karane. Znaczy są karane, tak, tylko, że jakby nie mają no tych konsekwencji, tak. bo w efekcie tych no dwóch wiesz, kartek, to któryś z tych piłkarzy nie zagra, ale w pierwszym meczu eliminacyjnym pewnie do Euro, czyli no to zupełnie ten to, kaliber, tak, Taka kara, wiesz, że yy, yy, no, no, nie wiem. Ciężko mi to do czegoś... Nie no, chciałem, ja, ja tylko po to to mówię, bo poznać. chciałem jakby, jakby... ja Zgadzam się, chciałem przedstawić drugą stronę, którą dzisiaj usłyszałem. Nie ma koncytu, drugiej strony. Że są, są, no, są tacy, którzy twierdzą, że na przykład yy, finał ma być widowiskiem i mają grać najlepsi, a nie tak jak bywało, no nie wiem, tak jak Niemcy grali, pamiętam finale Euro, które zresztą wygrali, ale tam no, pół składu mi, mi, mieli przetrzebione z powodu kartek. Ka kadra ma 23 nazwiska i trzeba mieć taką kadrę, która pozwoli Ci na to, żeby zastąpić tych, którzy wypadają z powodu fauli, kartek, A które poza jakby, tym, a no poza jakby, tym znaczy... finał nie jest widowiskiem nie z tego powodu, że grają piłkarze, co nie co się kopią w czoło, tylko z tego powodu, że jakby ranga tego finału jest taka, że No tak no, no no właśnie jakby grażą. ta opcja mówi o tym, że w meczu takiej rangi powinni zagrać najlepsi, żeby nie było takich sytuacji jak no na Ale to jest jak na wojnie. No. To, że netwet, netwet nie gra to w finale. To niech najlepsi mistrzów, nie faulują. Tak, na nie, to jest, to jest jak na wojnie. No jeżeli, jeżeli w bitwie w potyczce o nic rzucasz swoje siły do przodu i tracisz y, wszystkich y, podstawowych, nie wiem, podstawowe siły, no to później w głównej bitwie po prostu przegrywasz, koniec kropka, no. no to jest wojna, to jest walka o wszystko, to jest... Wspomniała mi się mm, jedna z głupich kreskówek, które można znaleźć w necie i tam było o, między nimi kreskówka była o tym, jak piekło atakowało niebo i w niebie był święty Piotr, który mówił, że oni nie mogą walczyć, bo już próbowali, ale jak a co to za kreskówka, bo my tutaj możemy wymieniać nazwy. Ale właśnie proszę, nie pamiętam. Nie pamiętam tytułu. Ja to bardzo się wewnętrzne. Tak mi się nagle wspomniało, tak bo tam było coś takiego, to że... Taki <laughs> I on mówi, że jak anioł, anioł nie może zabijać, bo jak anioł zabije, to od razu jest bo... wtrącony do piekła. I w ten sposób straciliśmy trzy czwarte armii. Ja mówię, Aha, no to mamy jeszcze jedną czwartą. Nie, reszta zginęła normalnie. No nie śpieszmy. To ja już nie chcę widzieć, co to jest na <laughs> jest ja bardzo, jest, bardzo, jest bardzo zabawne. Nie no, w bitwie, tak? no nieważne no, Trochę to bardzo nieskładnie opowiedziałem to, Ogólnie to było zabawne, zapewniam I jak sobie przypomnę, jak to się nazywa Ja myślę, że to jest taka kreskówka dla naszego kolegi Co z czołgiem niemieckim nieści. Życie nie, nie, starego nie, redaktora Magdziarza mnie przerasta Nie, nie, nie To jest bardzo zabawna kreskówka i ja Przytoczę jeszcze I tego kiedyś, się będę trzymał Przytoczę jeszcze, znajdę ją specjalnie Przytoczę tytuł I będą sobie mogli słuchacze obejrzeć I sami stwierdzić, że Nie oczekuję tego Że była zabawna czy... Dobrze, ja myślę, że powoli wyczerpujemy na dzień dzisiejszy. Tak, tak, no tak? skończyły się półfinały, no to o czym mamy gadać? No, no, będziemy mówili o tak, meczu, zaczynają mówić o kreskówkach, to nie tak, jest tak. dobrze. Dobrze. Po finale kolejny podcast, a mam nadzieję, że w międzyczasie te dwa podcasty znajdą się w sieci. A jak nie, to może nowa siedziecka tradycja potrójnego, a jak, potrójnego a, podcastu. A jak nie, to w Ale kto? Właśnie nie wiem jeszcze. Gaweł, Bo go nie ma. A ten fani, jak wszystko było na niego do tej pory, a tak to będzie, tak to będzie na Ernesta. Dlaczego wszystko było na mnie? No, to, no trudno. Bo nie było Cię, to trudno. Nie pojechałeś na Openera. Nie, nie zobaczyłeś sobieś zobaczyć. Ale na podcaście byłem. No byłeś no, to to, Bo, bo przyjechaliśmy do ciebie, więc byłeś. No, no, przyjechaliśmy do ciebie. No. kto. Właśnie mi się przypomniał. Normalnie że... to byś by... przyjechali. Mam kompletnie absurdalne skojarzenie, ale jak powiedzieliście w sieci, to mi się przypomniał tytuł filmu. Tak, Z był Z taki demimur. to strasznie nie. zły film nie. był. Gniewko syn rybaka. <laughs> tak, to daleko. <laughs> Kolega sięgnął no, do dzie dzieciństwa, <gryb> rybitwą sięgłem tak, ale było, bo to była, był taki cały nurt polskiej kinematografii lat 80-tych, bo wtedy było ciężko, nie można było robić filmów tych -y. polskiej szkoły, polska szkoła filmowa, tak, niepokój takie historie firmy społecznej no, bo antyniemieckie trzeba tak? Kieślowski był zakazany, więc robiło się filmy takie, były tak Horrory połączone z pornografią i właśnie słowiańskie filmy historyczne. Gniewko, syn, znak Orła, takie bo, bo, rzeczy. To, a właśnie tak. to był gniewko, syn rybaka. To bo, znak, Orła. znak Orła, a bo to to samo ja, było. <laughs> taki z oddali krzyczał na początku, a tak. później tam były, były, były A później tam było, kasztelan coś. na koniu i tak dalej. Tak. No to i, wtedy, i wtedy powstawały wszystkie no, a wilczyce, a propos a typu, typu, a propos, a propos to horror połączony z portosem. No dokładnie, o to mi chodzi, ale powstał też film, który jest genialnym filmem, czyli to się chyba Medium nazywa. Medium, tak, właśnie miał zgodę. film, tak. Też na tej filmy. samej fali wypłyną jedna perła. Widzieliśmy nawet ten perła, we Wrocławiu, w którym był kręcony. Perła, tak. To nawet tutaj kolega, tutaj redaktor... Znaczy ja jest... tak podejrzewałem, bo no. bardzo podobna okolica no. i nawet nie wiem, ja nawet nie wiem, czy te filmy we Wrocławiu. Wszystkim słuchaczom, którzy mają po 22 lata, głównie takich posiadamy, polecamy obejrzenie filmu Medium, bo to jest... A ty co, to nie, film, to nie, to nie jest, Czy to nie jest no, tak no, przypadkiem, że film Medium, akcja jest osadzona w Trójmieście? Jest. W Sopocie chyba. No to może ten dom, więc, dom w, dom, w dom we Wrocławiu jest w chyba trochę nietrafny. Takich domów jest Ale w Sopocie. Panie redaktorze, pan, Cz, jako już trochę bywałem w sztuce filmowej, nie, nie, powinien nie. wiedzieć, że lokacja miejsca może być tak, tak, tak. O ja tysiące wiem, kilometrów, od ja, wiem, ja, wiem, ja wiem. Nie, może nie. Może jednak był we Wrocławiu? Tam, bo tam jest rozstrzygniemy to inną razą chyba inną razą. ale pamiętam, że pierwszy raz w życiu film medium całkiem przypadkiem oglądałem zacząłem oglądać chyba... po 1.30 ukier... w nocy i to zły pomysł obejrzałem go całego no. i nie mogłem spać trzy dni mniej więcej później no. chyba, że jak mówi Jacek Chmielnik nie będzie innej razy mówił mówił, znaczy w filmie mówi nadal. A, a propos polskiej klimatografii ostatnio... No, ja chciałbym tylko jeszcze no dobrze, no tutaj, bo tutaj schodzimy na zupełnie odległe tematy bo teraz nagle mi stanęło, sta, stanął przed oczami historia, a stanęła zuchem zychem, pf, poszedłeś. Dlaczego? Powiedziałeś, że nagle ci stanął <laughs> stanęła no, szam, mi... Stanęła mi przed oczami historia mediów polskich z dwudziestolecia, która mnie ostatnio fascynuje. Naprawdę. Nie, to nie, to już nie. Fra, Franek Kluski na przykład. To też proszę słuchacze mogą sobie sprawdzić, bo to a propos medium. To to był Franek Kluski, nieprawdopodobna postać. E, moje pytanie jest takie. Trochę tym... sportem to ma z wspólnego, nie, ale no nie wiem. To wie. i ostatnio, jak no. nazywał się porucznik Arek z Krola? którego grał Bogusław Linda. Hmm. Jakieś miał takie nazwisko germańskie trochę. Myślę, że to nie nie, w nazwisku Maurer, ale to to w innym filmie Linda grał Franza Maurera. A, Scrolla. Scrola. tak. No dobrze, ale czy to ma jakieś rozwiązanie, to twoja zagadka? Właśnie nie wiem, bo ja nie znam. Ja kieruję pytanie do słuchaczy, bo może ktoś ze słuchaczy okay. wie. Uwaga, bo ale nawet... to jest konkurs. Znaczy, trzeba by pewnie obejrzeć cały film i zobaczyć, czy tam to nazwisko pada, bo yes. nie, ma go, nie ma go w napisach końcowych na przykład. Jak znam życie, to któryś ze słuchaczy ma ten film No właśnie no dlatego domu. kieruję to, to pytanie. Złe filmy były znaczy, Z perspektywy czasu coraz gorsze To, jest to Krol? Krol? Wszystkie. No, bardzo spoko no, Kiedy nie, nie ostatnio prawda. widziałeś ten film? Ze dwa lata temu. No no widziałem... To obejrzyj ja, go jeszcze raz ja i, ja i Krola i Psy widziałem bardzo psy niedawno w ogóle Psy są i... ponadczasowe no one no to, są, nie są, to nie są nie, złe nie, filmy. Nie One są ponadczasowe, natomiast... Są filmy źle zrobione, ponieważ Element, taki był element kabaretowy coraz bardziej, że tak powiem, jest widoczny. No ale element historyczny jest coraz bardziej widoczny prawidłowo. Nie no, no pierwsze, pierwsze psy były filmem, który jest w ogóle filmem genialnym, bo w niesamowity sposób trafił w swój czas. Panowie niosący ubecy, niosący ubeka, którzy Janek Wiśniewski padł, śpiewają w tym momencie, to było no to jest, tak powiem stało się aktualne 10 lat później prawda, że no, no, co na wy tu na tak jakieś tam szporgały no. ja pamiętam jak to było w kinach w tym momencie nie zdawał sobie sprawy z my tego my to radomski, naprawdę o czym, o czym ten film McCamele. jest tak. <śmiech> nie, nie, to są filmy to są, to są w, w, tym, w, tym, w tym czasie to były jedyne polskie filmy, na które dało się pójść do kina i obejrzeć je od początku do końca bez ziewania i bez, bez no, bólu. Znaczy, tak? ja, ja chcę powiedzieć, że tutaj faktycznie... I ja nadal jestem w stanie każdy z tych filmów obejrzeć cały, tak. bez ziewania i bez bólu. Ja chcę powiedzieć, że jeszcze w Psach faktycznie tam jest drugie dno, które jest... To są... Naprawdę te filmy zastaną. Natomiast no Kroll i znaczy sposób reżyserii i poprowadzenia na przykład wszystkich montażu. damskich tak, i damskich postaci i, i tego jak sobie na przykład nasi panowie filmowcy w, na początku lat 90. wyobrażali luksusowe życie, no, no to wszystko to tak. Jest, tak No dobra, dobra, no ale kamon no, Pasikowski osiągnął szczyt prawdopodobnie w psach, a później było tylko gorzej. No było. A no jak zrobił tam graży. o tym, Za jak graży. Zamachowskiego ka kazał mu biegać po Jugosławii dawnej w helmufonie i strzelać do helikopterów, no to była miazga jakaś. No, no o, operacja Samnum, czy tam jak się to nie no, nazywało. To, to, to, to, to tego to filmu nawet przy pierwszym historia. podejściu nie byłem w stanie nie obejrzeć się, do końca. Nie bo to to bardzo, bardzo luz, no to prawda. Wiecie, Zresztą że nagrywamy drugi znane. odcinek subiektywnego podcastu filmowego właśnie w tym momencie? Ale, ale takiego dosyć, no. będziesz go wydzielał z archaicznego. No bardzo, Bardzo archaicznego, ale pierwszy odcinek już też jest archaiczny, słuchacze mogą go znaleźć w sieci, jakby chcieli, ale... Ale nie wiem, czy zechcą. Nie wiem, czy zechcą, no to jest zawieszony projekt. Dobrze, ja myślę, że powinniśmy powoli kończyć. To żegnamy się w imię ojca. Nie, ja się nie żegnam. Nie? Zostaniesz, tu, zostaniesz przy mikrofonie do rana. Kto tak. mnie do domu odwiezie? I ja. Redaktor kontracji. I ja, i ja. Chociaż dzisiaj słyszałem wywiad z jednym Hiszpanem na ulicy przypadkiem i on powiedział, że gola strzeli wizja. Wizja? Wizia. To on był z Andaluzji albo był Argentyńczykiem. Mówił, że jest Hiszpanem. No to był Hiszpanem, to on był Sewiziano. Seviana, no. Andaluzja, tym wesołym akcentem proponuję. Bo Via jest wija, normalnie jest no, walecja. Ja już ja ustawiam, zasypiam słabo mikrofon. Widzę. Żegnamy słuchaczy. Dobra. Do, do, do, do następnego. Jak, jak, jak mówi się... ten tam yy, obecny papież, żegnamy was ciule Gol! Nie! Nie Gol! Nie!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 Zębak trzyma flagę w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto I mi wrzucił Szaranowicza na łóżka? Turku, ten Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To swoją elegancką fryzurę do łóżka a tymczasem przy ty piłce tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach. Eleganckie mężczyźni, białe kosule. Wspaniałe krawaty, a jednak nie będzie radość. Przepraszam, tylko nie przeszkadzaj. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie tu, to gdzie?